Gdy mówimy o silosach, to najczęściej mamy na myśli polskie marki. Tych polskich marek, które spowodowały, że wieś wygląda srebrzyście, wygląda ocynkowanie. Tych marek jest kilka. Ja w firmie Michał rozmawiam z panią Emilią Pruszewską, specjalistką do spraw handlu i eksportu. Zapytam panią najpierw, a jak z tym eksportem? Dokąd eksportujecie? Najczęściej eksportujemy swoje silosy do Niemiec, Austrii. Również w tym roku rozpoczęliśmy naszą działalność na Francji. Mamy również kontrahentów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, więc jest to szeroki asortyment, wielki wachlarz różnych krajów. W tym roku też wystawialiśmy się w Turcji, we Francji właśnie na targach, oprócz tak jak dzisiaj agroshow. Mamy w ofercie silosy przeznaczone do różnego rodzaju klienta, jak indywidualnego, jak również i przedsiębiorców. Poszerzamy swój asortyment o nowości. Mamy w tej chwili też silosy w ofercie na większych średnicach. Będziemy również produkować silosy o ładowności 2000 ton. Jak również dla małego klienta posiadamy w ofercie nowy silos na średnicy około 3200, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Skupmy się na tych nowościach, bo rzeczywiście o tych średnicach to Pani wspominała wcześniej, że są jakieś bardzo konkretne nowości. Rozszerzamy tutaj silosy o gamę silosów na średnicy 9 200 i około 12 metrów. Są to już silosy przeznaczone do dłuższego przechowywania w granicach od 700 do 2000 ton. Czyli to są już raczej duże tak. silosy, bo małe gospodarstwa to tak szukają 20 tonowych, 50 tonowych co najwyżej, prawda? Czy jakie najczęściej się sprzedają? Tak. Bardzo często teraz właśnie mamy zapytania o silosy mniejsze, na mniejszej średnicy. Tutaj właśnie nowością są silosy z lejem 45 60 stopni. Na średnicy 3, około 3 metrów. Mamy do zaoferowania te sirosy w całości. Mamy szeroki asortyment, jeżeli chodzi o transport, samochody z HDS-em, od razu też stawiamy u klienta, więc jest to bardzo interesujące. W całości, czyli silos jest skręcany u Was w fabryce, przyjeżdża jest tylko postawiona składem na miejscu. Tak, zgadza się. Co musi rolnik przygotować w takim razie? Po stronie klienta jest przygotowanie płyty fundamentowej, wszelkie kwestie formalno-prawne, czy zgłoszenie, czy ewentualnie pozwolenie na budowę. My już wtedy przewozimy silos w całości, samochód, tak jak wcześniej wspomniałam, jest wyposażony w HDS-a, stawia od razu klientowi na Płycie. Czyli tylko przykręcić i już można sypać ziarno. Tak, zgadza się. Duże silosy często lubimy łączyć się w baterie, nieco mniejsze też lubimy łączyć się w baterie. O czym należy pomyśleć, jeśli projektujemy od razu ileś silosów naraz? My staramy się też wyjść naprzeciw naszym klientom. Mamy przedstawicieli handlowych, którzy też jeżdżą w teren. Jest to bezpłatnie. Podjeżdża nasz przedstawiciel do klienta na miejsce, sprawdza, jak możemy na miejscu zagospodarować teren, mierzy wszystko, przedstawia projekt. Wszystko przesyłane jest drogą mailową czy ewentualnie papierową od predyspozycji klienta. A proszę powiedzieć, płaskodenne silosy, a silosy lejowe. Które obecnie cieszą się większą popularnością? Wśród kogo? Dlaczego? Jeżeli chodzi o silos, tutaj rodzaj, my posiadamy w asortymencie trzy rodzaje, silos płaskodenny z lejem wewnętrznym i zewnętrznym na nogach, tak jak tutaj widać. Ten za, nas to, za nami to jest taki po prostu zwyczajny z lejem a, tak. nic nic ująć. a z lejem wewnętrznym to jaki? Jest to silos, który wygląda z zewnątrz tak jak silos płaskodenny, w środku mamy perforowany lej pod kątem 33 stopni, jest to rozwiązanie alternatywne jeżeli chodzi o jakieś ograniczenia co do projektu. Jeżeli klient ma ograniczenie co do wysokości, może wówczas postawić taki silos, ma wtedy możliwość lepszego rozładowania tego zboża ze względu na ten lej w środku. Nie zostaje prawie nic do podgarnięcia, to jednak duża oszczędność pracy. Chociaż w głównej mierze u nas największą popularnością cieszą się silosy właśnie lejowe na nogach, ze względu na to, że tutaj grawitacyjnie następuje rozładunek materiału, jest lepsza możliwość podłączenia urządzeń współpracujących. A urządzenia współpracujące pracujące, no to przewietrzanie, czujniki, temperatury, wilgotności oferujecie w Waszych silosach? Tak, posiadamy też system pomiaru temperatury ziarna w silosie. W zależności od rodzaju różni się ilością czytników. Jeżeli chodzi o system wentylacji, mamy tutaj zastosowany system przewietrzania, dodatkowe blachy wewnątrz silosu. A to działa automatycznie? Czy rolnik musi sam odczytać pomiar i wcisnąć przycisk? Jeżeli chodzi o przeczytanie pomiaru temperatury, jest specjalny Czytnik, który podłącza się do puszki zamontowanej na każdym silosie. Jest to bardzo proste, wystarczą tylko zwykłe baterie i możemy już przeczytać wynik.